Witam po ponad miesięcznej przerwie w kolejnym odcinku Travelcastu, tym razem jest to odcinek bodajże czternasty. Przednim, trzynastym, który miał być szczęśliwy zwiedzaliśmy Erewan i okolice, teraz już wybywamy z Erewania i jedziemy na północ, z powrotem do Gruzji, zajmie nam to kilka dni jeszcze, ale generalnie kierujemy się z powrotem do Gruzji. No więc rano bez większych ciśnień stajemy na kwaterze w Erewaniu i zjadamy śniadanie, gadamy z właścicielką mieszkania jeszcze dowiadujemy się jak ona trafiła do y, przewodnika Lonely Planet a następnie, następnie z, idziemy na ten sam przystanek co na ostatnią marszutkę nad jezioro Sevan i tam łapiemy marszutkę do Dijon tak trochę z francuska brzmi pisze się Lilian, wszyscy jakoś to czytają Dijon, nie wiem jak to się czyta po armeńsku, być może właśnie tak, a, bo oni się przyzwyczaili i rozumieją co to znaczy w każdym razie marszutka była dość tania i po trzech godzinach już jesteśmy na miejscu w Dillejeune przejeżdżając ponownie koło tego samego klasztoru i koło tego jeziora co dzień wcześniej gdzie mieliśmy takie wielkie problemy z wybiciem się z powrotem do Eryvania Wysiadając w Dillejeune poczułem się w, jak w kraju arabskim przez chwilę Była taka ilość naganiaczy i dali nam tyle różnych wizytówek do super hoteli, że jest tam ekstra i super w ogóle najlepsze miejsce w Armenii, no szału nie było, tak bym powiedział. W przewodniku napisane, że jest to Szwajcaria Armenii, ale za bardzo nie wiem, o co chodzi z tą Szwajcarią, bo tak w Szwajcarii to tylko byłem przelotem. Góry były ciekawe, takie takie trochę nasze Bieszczady i to wszystko. My postanowiliśmy jedyną rzecz, jaka jest w tym mieście do zobaczenia zwiedzić i był to Pomnik z okazji 50-lecia Armii Radzieckiej. Jak to brzmi? W związku z tym, że mieliśmy dużo czasu na dostanie się do następnej miejscowości, bo tam postanowiliśmy spać, bo miało być najtaniej i tak było. Miejscowość się nazywała Vanadzor. Postanowiliśmy łapać stopa. Stopa łapaliśmy ze 20 minut. I to był mój pierwszy stop, którego nie chciałem złapać. Znaczy, chciałem złapać inne samochody, ale tego, którego, który się zatrzymał, nie chcieliśmy nim jechać. No i jeszcze jak na złość, facet jechał tam, gdzie my chcieliśmy. To wygląda tak, łapiemy sobie stopa pod górkę w kiepskim miejscu, ale stwierdziliśmy, że czasu jest dość, spróbujemy różnych takich wariantów mało, mało przyjaznych do tego, żeby się ktoś zatrzymał. Prawie w centrum, jeszcze nie, na, nie, nie do końca na wylotówce, także trochę postoimy. No, i na taki, z takiego skrzyżowania wyjeżdża sobie niebieski Ziu. Proszę Państwa, co za maszyna! Szuka biegów, tak przynajmniej za 3 sekundy, między jednym a drugim. Jak Dana maksa gazu, potem w w skrzyni biegów, w grzebie i znajduje bieg, i jedzie dalej. I co? Skubaniec się zatrzymuje. Ja mówię, Boże, żeby się tylko nie zatrzymał. on się zatrzymał. Otwieram szoferkę. Mówię nazwę miejscowości, on przytakuje i jedziemy. Co za deska rozdzielcza w środku. Cała metalowa. Cała z blachy. A w sumie to z karoserii, tej samej karoserii co ten samochód. W, szofe w szoferce miejsca na trzy osoby, ale jak chłopiechał pod górkę, to Patrycja musiała nogę yy, przybliżać bardziej w prawo, bo mu brakowało biegów. Nie wiem dlaczego, że to biegi się zmieniały w prawo a nie w lewo, redukując. W każdym razie, jak jechaliśmy pod górkę, to no, trzeba było w pewnym momencie już chyba włączyć bieg roboczy, ale to była masakra. Było tak głośno i w sumie całe szczęście, że było tak głośno w tym samochodzie, bo nie musieliśmy gadać z chłopem. No przygoda. Z takim stopem jeszcze nie jechałem, a przejechałem kilka tysięcy kilometrów na stopa. Wskazówka prędkościomierza skakała od 40 do zera, tak ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, cały czas z taką prędkością, te chyba 60 czy 80 km pokonowaliśmy. no przygoda nawet mam to na kamerze, o ile ja się nie mogę nagrane jak chłop szuka biegu właśnie, że jedzie, ciśnie, ciśnie, ciśnie i już mu prawie silnik gaśnie to luz, przegazowanie, następny bieg i jedziemy i znowu kawałek i no, w ogóle ten samochód jechał bardzo obciążony to też, to też dlatego no i kilka razy jak jechaliśmy po taką górkę no bo było, nie było, Szwajcaria nie, no to gór, górzyście jest Zdarzyło się tak, że musiał włączyć, to jest chyba właśnie bieg roboczy. No i ten bieg roboczy to naprawdę chyba tylko ma jedne obroty i jedzie, ile mu fabryka dała. Masakra, a taki, taki hałas, że w dużym Fiacie jest cicho, albo w Polonezie, naprawdę przygoda. W każdym razie udało nam się dojechać z chłopem do y, wspomnianego Vanadzoru. No, niestety nie w samym centrum, tylko gdzieś tak na obrzeżach, zaraz na początku. No więc chcieliśmy iść na nogach, ale okazało się, że nie jest to taka mała dziura, jak nam się wydawało. I nie wynikało z mapy. Bo mapa była tylko centrum. No więc po zasięgnięciu języka postanowiliśmy dojechać marszutką do centrum. Co było bardzo dobrym rozwiązaniem. Znaleźliśmy się w samym centrum. Wielki plac i hotel, i jakiś budynek administracyjny, i to wszystko. Wiedzieliśmy, że jest to jeden jedyny hotel w tym mieście, no więc byliśmy na niego skazani, ale wiedzieliśmy, że będzie taniej niż na przykład w Erewaniu, czy w jakichś innych dziurach bardzo turystycznych, bo w, tej, w tym mieście nie było nic. Dosłownie nic, o czym za chwilę powiem. W każdym razie cało, cały ten dzień tak to jak wielka przygoda. Poczynając od stopa Ziłem do tego, że wybraliśmy hotel, w którym zatrzymał się czas, a my się do niego cofnęliśmy. A mianowicie, cały hotel cały pobyt w hotelu, czyli yy, dw za, dwie, za dwie osoby zapłaciliśmy 9000 tysięcy dramów. Nie pamiętam ile to wychodziło, ale chyba około 50 zł, czy około 60 zł. Ale to nic, były droższe pokoje, my jednak wybraliśmy opcję prawie najtańszą, bo w tych y, droższych była ciepła woda. W tym za 9000 na dwie osoby nie było y, ciepłej wody, ale była wanna na wyposażeniu, w której to była zimna woda. Y, nalana, było wiaderko, na wypadek gdyby nie było wody w kranu, w wyniku czego nie dałoby się na przykład chociażby umyć rąk w umywalce, czy też spuścić wody w toalecie. O co taka atrakcja? dla turystów, dlatego postanowiliśmy właśnie taki hotel z rasowych czasów ZSRR wypróbować i zobaczyć jak to jest oczywiście ceny nie dało się negocjować w żaden sposób, mimo że nie wiem czy ten hotel był warty 5 dolarów cały, cały ten nocleg no i oczywiście pełna obsada hotelu czyli dwóch turystów, my do tego kierownik i jego pomagier, sekretarka dwie sprzątaczki windowy i portier. O jakieś sześć osób za dużo, żeby ten cały burdel ogarnąć. Ale jak to jest, w instytucjach państwowych stanowiska muszą być obsadzone. Całe szczęście, że pomagierka, czy też sekretarka, cholera wie, działała trochę po angielsku, bo po rosyjsku było nam się ciężko porozumieć z głównym kierownikiem, z którym negocjowałem cenę, ale bez negocjacji. No, i pani nas oświeciła po angielsku, że nic z tego nie będzie, nie da się negocjować ceny. Dała nam w ogóle rachunek, paragon, yy, całą, yy, wszystko obite pieczątkami, przynajmniej te pieczątki były ze 3 albo 4. Naprawdę pełen profesjonalizm, jeśli chodzi o biurokrację. Uczyć się trzeba od nich po prostu.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 po rozpakowaniu się w hotelu, postanowiliśmy zwiedzić miasto. W mieście nie ma nic poza tym wielkim rynkiem, jedną cerkwią, to też jest ciekawostka, która jest i tak zamknięta, no i rynkiem. raczej znaczy takim bazarem dla miejscowych, którzy się zaopatrują w płody rolne i wszystko inne. I tam właśnie postanowiliśmy zakupić takie płody. I tym płodem był, były orzechy, orzechy na włoskie, tak się to nazywa po polsku, bo jak się pytałem, czy to są italiańskie, Włochy, italiańskie orzechy, to mówili, że nie, że to są gruzińskie, jak mówiłem w Gruzji. W każdym razie są to orzechy włoskie nabite na sznurek, jak korale i to wszystko jest zamaczane w takim wywarze z soku Soku winogronowego razem z mąką, trochę zatrzepane, żeby to było gęstsze, i to się namacza, wiesza, aż obkapnie, i trochę zastygnie, i tak kilka takich rundek się robi. I to wszystko się robi w taką ładną skorupę. Takie ładne korale na sznurku. I to coś kosztowało tysięcy... może nie 9, a 900, jakieś 6 zł. Naprawdę pyszne. Taki, taki armeński sneakers, tak na to mówią. Naprawdę bardzo smaczny. Żałuję, że kupiliśmy tylko jedną sztukę, a potem kupowaliśmy w Gruzji, a w Gruzji nie były takie dobre. No ale może jeszcze kiedyś do Armenii pojedziem, bo w końcu zwiedziliśmy tylko kawałek tego kraju, ale trzeba mieć do tego dużo gotuwy, żeby zwiedzać ten kraj. W mieście akurat ten dzień, w związku z tym, że spaliśmy w samym centrum, była też atrakcja, a tą atrakcją nie byliśmy my, tylko Eurowizja, która akurat ten dzień była, a dokładnie finał. No i przy okazji wygrał Azerbejdżan, także sąsiad i wróg jednocześnie Armenii. Skąd to wszystko wiemy? Bo w sumie nie oglądaliśmy żadnej telewizji, bo nigdzie jej nie było. Po prostu Orange, który intensywnie działa na rynku telekomunikacyjnym w Armenii, w każdej większej dziurze stawiał scenę, gdzie najpierw grał DJ, a później była transmisja koncertu właśnie z z Eurowizji. No i tak nam się tak się zdarzyło, że akurat spaliśmy idealnie przy tej scenie. Więc tak chyba do drugiej czy do trzeciej w nocy impreza trwała w pełni. No a my próbowaliśmy usnąć. Jak były basy, to tak lekko szyby drżały, a w sumie to tylko jedna, bo to były takie... Jak jest cała powierzchnia okna, to ona była podzielona na 8 czy na 10 części i sobie jedna szyba drżała w rytm tej muzyki dobiegającej z rynku. No i tyle, a jeszcze odnośnie całego hotelu to były dwa łóżka w pokoju, spaliśmy na jednym, bo było tak wielkie, że co najmniej trzy osoby się mogły w nim zmieścić, ale nie w tym rzecz, spaliśmy we wszystkim, może nie we wszystkim, bo pokój był wyposażony w pościel, ale jakoś tak nie mieliśmy zaufania do tej pościeli, więc nie spaliśmy w niej, tylko spaliśmy w swoich śpiworach, w tym łóżku i przykryci pościelą jeszcze hotelową, ponieważ było tak zimno w tę noc i w tym hotelu, bo było nie było, są to góry. Zasięgnęliśmy jeszcze języka u pani, mówiącej po angielsku, pytając się o następny dzień, znaczy nie o następny dzień, o marszutkę do, nas, do miasta do następnego dnia, do następnego miasta a la Verdi. No i tutaj też mieliśmy taki mały zgrzyt, bo Pani mówiła, że marszutka jest o 8.30, a Lonely Planet mówił, że jest o 8.00. W związku z tym, że na przewodniku się nie zawiedliśmy, co może stali słuchacze pamiętają z poprzedniego odcinka, jaką mieliśmy przygodę w SEVAN. Postanowiliśmy pójść na 8.00, no i niestety przewodnik miał rację, a Pani miejscowa nie. Być może o 8.30 też jest jakaś marszutka, ale my o tym nie wiedzieliśmy, bo już w przewodniku było nie napisane. A pojechaliśmy tą pierwszą. Po godzinie jazdy już jesteśmy na miejscu właśnie w wspomnianym Alaverdi. Takie typowe miasteczko, w którym nic się nie dzieje, a, zostało, a powstało tylko po to, żeby zasilać w siłę roboczą miejscową kopalnię miedzi. I tutaj właśnie miałem taką refleksję, że skoro Armenia na miedzi stoi, to dlaczego jest biedna? Jak to na miedzi jest po kilka tysięcy dolarów to dlaczego oni jej nie eksportują, nie wydobywają na pełną skalę. Wspomniana kopalnia miedzi działa chyba tylko na 10-20% czy 20 mocy produkcyjnej. Kupę hal rozkradzionych, powybijane szyby w halach. Masakra po prostu, nic tam się nie dzieje. Jaka widać bieda i bezsensowność życia tych ludzi, którzy tam, tam zostali. Ale to jeszcze nie było wszystko, o czym wiedzieliśmy bo żeby się dostać, bo zatrzymaliśmy, zatrzymaliśmy się w, tym, w tej miejscowości po to, żeby zwiedzić klasztory, które są w okolicy. No i pierwszy klasztor Sanachin, który chcieliśmy zwiedzić był na górze od tego miasta, bo miasto było w takiej dosyć głębokiej dolinie. Na szczęście była kolejka linowa, taki wagonik, który chyba kursuje co 20 minut, czy co pół godziny. No i trzeba było się wybić na, na górę, taka kolejka na Kasprowy Wierch. Taka mała gondola wchodzi z 15 osób no i się jedzie. Wjazd na górę kosztował 70 gram. Wysiadamy, a tam na takiej półtej skalnej osiedle, ale takie osiedle na 30 tysięcy osób lekko. Same wieżowce, masakra po prostu. I stojący chłopi, którzy piją piwo, palą papierosy i grają w karty na jakimś stole czy na kamieniu. Taka, po prostu czekają na to, żeby pójść do pracy, czy czekają na następny dzień. No ciężko, ciężko się w... po prostu zabijają czas, tak mi się wydaje. Postanawiamy, postanawiamy iść dalej, niby nam proponujemy jakąś taksówkę, ale my wiemy, że jest tam niedaleko, tylko kilometr. Mamy co prawda cały bagaż na plecach, ale już nauczeni, doświadczeniem mamy go tylko jakieś 10 czy 12 kg, więc nie jest tak bardzo ciężko i dybiemy. Na początku nie bardzo widzieliśmy w którą stronę, ale miejscowi pokazali kierunek. No więc idziemy. Nagle się pojawił jakiś znak yy, pokazujący w którym kierunku iść do klasztoru. Zmierzamy, tam zmierzamy. No i w końcu dotarliśmy. Byliśmy pierwszymi turystami tego dnia, bo babki, które rozkładają się na straganach dopiero yy, rozstawiały stoliki, na których ładne obrusy rozkładały. Wszystko jeszcze było pozamykane. Sami sobie otworzyliśmy bramę. Zostawiliśmy plecaki gdzieś na łące i zaczęliśmy zwiedzać klasztor. Klasztor w ogóle nie jest pozamykany, bo są to tak naprawdę ruiny, więc nie ma drzwi, tylko się chodzi. To tu, to, to tam można pozwiedzać. Bardzo przyjemne miejsce, tym bardziej, że byliśmy pierwsi, byliśmy sami, nikt nam nie przeszkadzał, nikt nam nie wchodził w kadr do robienia zdjęć. Bardzo przyjemnie. Dodatkowo zwiedziliśmy cmentarz, nie wiem czy o cmentarzach już coś mówiłem, czy nie, ale tam jest taka tradycja, że cmentarze, pomniki na, cmentarze, na cmentarzach są razem ze stolikami, z krzesełkami, żeby można było siąść i pogadać ze zmarłym. Czy też napić się z nim na przykład szampana, albo zjeść jajko, jak jest pascha. I dodatkowo są całe rysunki, całe takie ryciny na pomnikach tych osób w skali np. 1 do 1 bo tutaj na zdjęciach pokażę była taka tragedia jakaś na jakimś zakręcie samochód wypadł z drogi i zginęła cała rodzina więc cała rodzina była pochowana w jednym miejscu i wszy wszystkich były takie y, ryciny, takie wydrapane y, bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlające ich y, wizerunek te cztery osoby z całej rodziny Prawda ciekawa tradycja no i kolejnym punktem naszym, miało być zejście do miasta, ale po drodze ja w przewodniku, no i był znak, doczytałem, że jest tam obok tego klasztoru Muzeum Mikojana. Mikojan to jest, może co to niektórzy wiedzą, może Brunowie, twórca pierwszej wersji samolotu MiG. No i stoi tam sobie pierwszy Mik wyprodukowany właśnie, zaprojektowany przez wspomnianego Pana bo ten pan pochodził z tej miejscowości właśnie i tam go wyhaczyli Ruscy i on dla nich robił te migi później mig jest w skali 1 do 1 zrobiliśmy sobie sesję w całej tej skorupie atrapy miga żyją sobie wróble gniazd jest bez liku, więc jak się podchodzi to jest tylko taki jeden i wszystkie wylatują wtedy z samolotu fajny efekt no i tam zrobiliśmy sobie mały popas, coś tam zjedliśmy. No i schodzimy dokładnie tą samą drogą na dół i znowu zjeżdżamy tą kolejką. Pogoda w tym czasie się poprawiła, bo wcześniej troszeczkę się piło. A teraz już słońce wyszło, naprawdę było pięknie i przyjemnie. No i schodzimy na dół. W związku z tym, że była to niedziela, był taki problem, że nie mogliśmy się dostać do kolejnych dwóch klasztorów, bo akurat w niedzielę te, do tych klasztorów żadne marszutki nie dojeżdżają. No, jedyną opcją była taksówka. No, i musieliśmy tutaj y, jakoś wybrnąć twarzą z tego, żeby jak najmniej zapłacić, a zobaczyć, co chcieliśmy. Z innych relacji wyczytaliśmy, że y, za jakieś 4-5 tysięcy da się y, obskoczyć te dwa klasztory. No, więc podchodzimy do taksówkarza. Taksówkarz wyskakuje z ceną 8 tysięcy. No, więc y, nawet, nawet nie negocjujemy, tylko po prostu odchodzimy ale w związku z tym, że nie jest to Arab, to się poddaje i już nie negocjuje, nie, nie negocjuje sam ceny ze sobą, więc idziemy dalej. Wpadamy yy, do sklepu, robimy jakieś zakupy, przy okazji ja zwiedzam rzeźnię, bo w końcu tam też nie ma lodówek, kto się tak yy, na szybko yy, zwiedza. Znaczy zabija, zabija się krowę i od razu się sprzedaje ca w całości praktycznie no w, te, w ten dzień, no bo jak już zostanie coś, to już przerąbane. Nawet na zdjęciu widać, można było sobie kupić yy, całą głowę krowy, jakby ktoś chciał. W sumie jest tam dużo mięsa, mielone w sam raz. No to taka dygresja. Yy, yy, co tam było? Aha, no i yy, tak stoimy, czekamy, czy ktoś nas zaczepi, no i w końcu przychodzi jakiś chłop, no i się ptaczy taksy, my mówimy, że taksy, że chcemy jechać do klasztoru hak no i tam do jakiegoś jeszcze, a do jakiegoś jeszcze to jest yy, Akhtala, klasztor Akhtala się nazywa. No, i chłop jeden mówi 6, drugi mówi 5, który stał obok, a my mówimy 4, no i umowa stoi. Chłop mówi tylko: OK, przywioz, przyprowadza samochód, bo gdzieś tam stał na parkingu, no to czekamy. Patrzymy, a to podjeżdża, zwykła osobówka, jakiś, jakiś pasat czy coś. Ale w sumie nam jest wszystko jedno, grunt, żeby nas zawiózł tam, gdzie trzeba, i jedziemy. Yy, tam był jeszcze taki mały zgrzyt bo nie mogliśmy się dogadać za bardzo z nim, yy, ale ostatecznie przystał na 4000 tysiące dram, żeby na, że, że nas obwiezie. No i wiezie nas do pierwszego klasztoru Hackhapt. No, nie dotarlibyśmy tam na nogach na pewno. Stopem też nie. Naprawdę takie odludzie, że dziwię się, że tam marszutki jeżdżą. W każdym razie yy, w wspomnianym klasztorze mieliśmy na to 15 minut. Taka była umowa. No i też troszeczkę byliśmy wycykani, bo koleś w sumie zostawał z, naszymi, z naszym całym bagażem w samochodzie a my mieliśmy kasę. No i taka, taka, wiesz, taka umowa dżentelmeńska, nie? Czy on nam spieprzy ze wszystkim i zostaniemy tylko z paszportami? I będzie miał nasze ciuchy? <grym> Czy też poczeka na kasę? No, ale okazało się, że spoko koleś. Nie uciekł. Więc zwiedzamy klasztor. No i tak się zdarzyło, że trafiliśmy na msze msze a raczej kawałek mszy z w tym obrządku ormiańskim, który jest cały śpiewany, naprawdę fantastyczny efekt. Proponuję, żebyście posłuchali. Ciekawsze jest, że podczas nagrania okazało się, że jest to akurat taki fragment, gdzie już jest znak pokoju. W związku z tym, że było tylko trzech, trzech pomagierów księdza, cztery chórzystki, jedna miejscowa kobieta, do tego nas dwoje i dwóch turystów, to znak pokoju był zabawny, ponieważ ksiądz kazał pomagierowi podejść do chórzystek. Każda chórzystka, jedna drugiej podawała znak pokoju, w końcu ta chórzystka podeszła do miejscowej pani. Ta miejscowa pani potem podeszła do jednego turysty, ten turysta do drugiego i tak doszło, ja się stałem na końcu. Takie było przekazanie pokoju, ale przekazanie pokoju jest takim troszeczkę rytuałem, bo trzy razy się przez lewy bark, trzy razy przez prawy i trzy razy przez lewy się tak kiwa, takie, takie przytulanko, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Taki ciekawe właśnie doświadczenie pokojowe dwóch niemieckich turystów do tego to było. Hmm. Po tym meczu, to nie wiem. W każdym razie yy, oglądaliśmy, obejrzeliśmy ten klasztor. Ja jeszcze wszedłem do innej sali, w której nic nie było, ale była świetna akustyka, więc troszeczkę się pobawiłem dźwiękiem. Możecie tego posłuchać właśnie teraz. Zabawy dźwiękiem w kościele, który jest perełką z UNESCO. Mm. jeśli chodzi o zabawę dźwiękiem. Prawda, że przyjemne? <śmiech> Naprawdę akustyka przednia. Po 15 minutach oglądania tego klasztoru nawet już pan zaczął nas szukać w tym klasztorze. My go tam gdzieś znaleźliśmy po drodze i ruszamy dalej. Kolejnym punktem programu jest klasztor Aktala, który jest całkowicie na uboczu i przewodnik tylko o nim coś tam przebąkuje, ale w związku z tym, że chłop za tą cenę chciał nas tam zawieźć, no to pojechaliśmy. Co zrobić? <grym> Bardzo przyjemny klasztor, naprawdę na uboczu. Nikt o nim nie wie. Nikogo tam nie było. Znaczy był ktoś bo akurat była końcówka mszy. Ja wiem, tak było, jak zajechaliśmy tam, to było tak z 10 minut po mszy. Już ludzi nie było. Ksiądz tam sobie coś sprzątał i ten... I taka ciężka zawiesina dymu z kadzidła, a w tamtych wschodnich odłamach chrześcijaństwa dosyć mocno się używa kadzidła, także taka mocna zawiesina. Fantastyczne freski i taka ciekawostka, był to jedyny klasztor w Armenii, w którym były informacje napisane w pięciu językach bodajże europejskich braillem była jedna tabliczka po angielsku dla widzących i reszta była wszystko w alfabecie Braille'a. Naprawdę, naprawdę ciekawe. No i sam klasztor ciekawy. Dodatkowo jeszcze akurat jak podchodziliśmy to tak mrzało fajnie znowu. Do tego słońce świeciło, także był taki fajny efekt podświetlenia całego tego klasztoru, co też widać na zdjęciach, które mam nadzieję, że pokażę. Chłop już na nas czekał, więc nie pozostało nic innego jak wracać ale w związku z tym, że ten klasztor tak się zdarzyło, był na drodze w kierunku Gruzji, więc tak naprawdę nie musieliśmy wracać do tej pierwszej miejscowości Alaverdi, więc postanowiliśmy, że wysiądziemy na głównej drodze i chłop w mig zrozumiał o co chodzi, bo jakby chciał nas zawieść z powrotem do Alaverdi, to my byśmy znowu musieli jechać z powrotem na, w kierunku Gruzji, a już byliśmy bliżej Gruzji, więc też by się pluł i chciałby 5 tysięcy, tak to zapłaciliśmy mu 4 i wszystko było super. A do tego yy, czekaliśmy, stwierdziliśmy, że tam jest, nie wiem, pół godziny jazdy chyba samochodem do granicy z Gruzją, więc na pewno stopa. No i stajemy i czekamy. Stoimy z jakimś miejscowym dziadkiem, ja zagaduję i on mówi, że też jedzie tam właśnie. I to się pytamy, kiedy marszutka, a on mówi, no, że przyjedzie. A za A za ile? No, jak przyjedzie, to będzie. No to czekamy. W związku z tym, że szkoda nam marnować czasu, to postanawiamy łapać stopa. No i łapiemy, nie dość, że na łuku, ale był taki, taki zajazd wyrobiony przez marszutki, bo w tym miejscu miejscowi z tej dziury, gdzie był ten klasztor, łapią marszutki. Nawet było się gdzieś zatrzymać. Jeden samochód źle, drugi źle. Zatrzymuje się trzeci. Ja podbiegam, pytam się, czy tam. A on mówi, że tak. W tym momencie facet stwierdził, ten z którym gadałem, ten autochton stamtąd, że on też może w sumie jechać. Więc ja się wracam po plecak i po patrycję, a ten koleś w tym momencie się wbija do tego samochodu, siada, coś tam zagaduje do miejscowego po miejscowemu. Tam ten facet przytakuje, zamyka drzwi, a tamten kierowca tak patrzy na mnie, a ja tak, ach, machnąłem ręką, niech co facet jedzie. I tak właśnie mi. Drugi raz w życiu ktoś ukradł stopa. Raz mi ukradł ktoś w stopa yy, połowicznie w Polsce, to znaczy wbił się ze mną na Hama, bo on tylko 10 km yy, i teraz drugi raz właśnie w Armenii ktoś mi ukradł stopa. A jak się pytaliśmy chłopa, czy, nie da, się, czy da się autostopem, to mówił, że się nie da się autostopem. No więc pokazaliśmy mu, że się da, dodatkowo sobie przejechał gdzieś tam, gdzie jechał za darmo. No po prostu nieprawdopodobne. Zakosić stopa. W każdym razie nic w przyrodzie nie ginie. Za minutę akurat się pojawiła marszutka, na którą czekaliśmy, bo była to marszutka bezpośrednio do Tbilisi. No i się w nią wybiliśmy. Zapłaciliśmy połowę tego, co się płaci, jak się jedzie z y, Tbilisi do do Erwania. No i, i spokojnie przekroczyliśmy granicę z marszutką, która już jedzie tam gdzie trzeba, nie trzeba kombinować, nie trzeba nic rzeźbić ja postanowiłem jeszcze zakupić papierosy na handel w Armenii, ponieważ paczka paczka najtańszych papierosów jakichś tam garni, które wszyscy palili kosztowała 2 zł i 10 groszy a paczka kameli, które też kupiłem kosztowała 3 zł czy czy 4 złote, jakoś tak 3, a może, powiedzmy, że 3,50 no więc postanowiłem je przywieźć do Polski i podreperować budżet wyprawy w ten sposób taka, taka fajna rzecz, że Armeńcy nas wypuścili bez większych problemów potem musieliśmy przejść na nogach, tak samo jak i w tamtą stronę z plecakami do przejścia granicznego w Gruzji i w Gruzji była pełna odprawa paszportowa, taka no prawie, że na Ukrainie Wszystkich tych, którzy wjeżdżali do Gruzji mocno trzepali, prześwietlanie bagaży. No i ja też się spodziewałem tego, że tak będzie. No i jedną, jeden wagon papierosów miała Patrycja, a drugi wagon miałem ja w plecaku. Ale okazało się, że nie jest potrzebne. Trzeba było napadować cały plecak tych papierosów, bo widzieli, że my jesteśmy turystami i po prostu nas puścili bez żadnego prześwietlenia, bez niczego. Jeszcze podziękowali, że przyjeżdżamy do, do Gruzji i welcome i w ogóle To <taka>, taka ciekawostka a tych innych ludzi, którzy z nami jechali w tej marszutce do Tbilisi mocno trzepali no ale nic nikomu nie zabrali także nie było żadnych przemytników z nami i w ten oto sposób dotarliśmy do Tbilisi i plan był taki żeby jeszcze tego samego dnia wybić się z Tbilisi do Batumi nad morze czyli na drugi koniec, na zachód Gruzji, ale tym razem postanowiliśmy zrobić to w sposób ciekawy, bo pociągiem. Więc z dworca, na którym wysiedliśmy, a był to dworzec południowy, musieliśmy się dostać w ogóle na na północny wschód Tbilisi, żeby wbić się w pociąg. No ale już wiedzieliśmy co i jak, Znaleźliśmy metro, więc metrem było łatwo dojechać na dworzec, bo dojeżdża tam metro. Okazało się, że pociąg, pociąg do Batumi jest dopiero o 22, bodajże, czy o 21, a to chyba była 12, czy nie, no może trochę dalej, albo jeszcze jest zmiana czasu z Armenią, zyskuje się godzinę. I chyba 7 godzin spędziliśmy na dworcu czekając na, na pociąg. Kupiliśmy bilety. Tak się też zdarzyło, że zepsuła nam się grzałka do gotowania wody w y, pokojach hotelowych w Armenii i musieliśmy zakupić. Ja poszedłem w teren szukać y, czegoś takiego. Okazało się, że pod dworcem jest kapitalny, naprawdę kapitalny rynek. I to na początku nie wiedziałem, że ten rynek jest, ale idę sobie. Mówię, a, poszukam jakiegoś darmowego Wi-Fi. Zadzwonię sobie do domu. Mimo, że na dworcu było y, Wi-Fi, to Niestety Skype nie chciał działać na tym Wi-Fi. Nie wiem dlaczego. W ogóle nic, nic nie działało, co powodowałoby wysyłanie. Można było tylko odbierać informacje, a nie można nawet maila było wysłać, ani SMS-a na stronie. Po prostu nic. Tylko dało się odbierać. Taka, taka dziwna sprawa. Tak było koświennie to skonfigurowane. No więc poszedłem w Gorot szukać jakiegoś innego Wi-Fi. No i idę sobie koło stacji kolejowej i nagle słyszę Słyszę dobrą muzykę, a ta dobra muzyka to... Każdy zna Wielki szlagier No więc zmierzam w tym kierunku Patrzę, a tu po prostu taki klasyczny rasowy rynek Ale no... Klasyka chodzę, można kupić psa, można kupić żółwia, fretkę, surykatkę, można kupić śliwki, jabłka, banany na sztuki za jakieś grosze, można kupić e, wspomniane wcześniej sneakersy gruzińskie, telefony używane, iPhone'y, komputery, grzałki, czajniki, garnki, mięso, dolary można było kupić, można było dolary sprzedać, euro można nawet było sprzedać i kupić no naprawdę rynek pełną klasą odnalazłem się tam naprawdę i kupiłem taką piękną grzałkę w kolorze fuksji. jak tylko była okazja zagotować wodę to okazało się, że jest też typową radziecką grzałką i nie pasuje do żadnego kontaktu <ścoughs> po prostu myślałem, że mnie potarga całe szczęście mam taki dziwny dar że lubię wszystko kolekcjonować i poprzedniej grzałki jeszcze nie wyrzuciłem dzięki czemu mogłem wykorzystać kabel więc przy okazji jeszcze się zabawiłem w elektryka i połączyłem grzałkę starą z nową a raczej tylko stary kabel z nowym kablem dzięki czemu dalej mogliśmy gotować herbatę raczej wodę na herbatę i na różne obiadki z proszku także jeśli chodzi o rynek w Tbilisi to polecam, jest genialny nawet można kupić Słówia. To też chomika seryjskiego. No i tak się zdarzyło, że o 20.00. Nie wiem, czy drugiej, czy trzeciej. Był pociąg do Batumi. A jak wiemy, Batumi znane w Polsce, no to trzeba było je zwiedzić. Pociąg myślę, że nie był drogi. Nie pamiętam kompletnie ceny, ale nie był drogi. Była miejscówka. Oczywiście standardowa, standardowa klasa w tym przypadku. Pociągi są postradzieckie, więc są przedziały z łóżkami, przez które się po prostu przechodzi. Nie ma żadnych zamykanych, zamykanych drzwi. Dostaliśmy górę i dół. Oczywiście ktoś nam zajął miejsca, więc musieliśmy ich przegonić. W każdym wagonie, jak, jak to na Ukrainie czy u ruskich, prowadnik. Więc jakby był jakiś zgrzyt, czy coś potrzebujesz, to idziesz do niego i prowadnik cię dopiero może w ogóle wpuścić do tego wagonu albo nie, bo jak nie jesteś z tego wagonu, nie masz miejsca, to cię w ogóle nie wpuści. Jest kontrola biletów przed wejściem, jak na przykład się zdarza, że jedziesz pociągiem i musisz wysiąść o drugiej, o trzeciej w nocy, to spokojnie możesz jechać takim pociągiem. Nie musisz znaleźć budzika, bo koleś cię obudzi pół godziny przed, żebyś się zebrał, zdążył umyć, uczesać, zaścielać, spakować się. Naprawdę rewelacja, jeśli chodzi o nocne pociągi. Takich rzeczy w Polsce nie ma czy to u Ruskich, czy na Ukrainie tak samo było i nawet w Gruzji tak się zdarzyło także coś dobrego z, tej, z tego Związku Radzieckiego w tej Gruzji zostało i tych wszystkich postradzieckich państwach w każdym razie na siódmą rano dojeżdżamy do Batumi, ale co było dalej, czyli co ciekawego jest w Batumi i dlaczego tak szybko stamtąd wyjechaliśmy dowiecie się w następnym odcinku pozdrawiam serdecznie cześć